Zanim rozpocznę moją refleksję, chciałbym powiedzieć, że ojciec Jan jest gotów ze swoją posługą sakramentalną, sakramentu pojednania dla tych wszystkich, którzy chcieliby skorzystać ze spowiedzi. Tutaj w kaplicy u góry jest możliwość, bo przecież trzeba nam ciągle troszczyć się o czystość serc i o przemiany. Ta przemiana i ta czystość serc wpisuje się w program naszego chrześcijańskiego życia. A dzisiaj także w sposób szczególny wraz z tymi czytaniami szalnymi, które żeśmy słyszeli, wpisuje się także w nasze doświadczenia z realizacji życia osobistego i rodzinnego, małżeńskiego. Niejedna osoba tutaj, pewnie obecna, doświadczyła całej gamy przeżyć od wielkiego zachwytu i zakochania poprzez kryzysy, bo przecież Sychar wspólnota trudnych małżeństw. A jednak małżeństw i budowania i ratowania życia osobistego, rodzinnego, społecznego. I w tym budowaniu w dniu dzisiejszym towarzyszy nam wspomożycielka wiernych. Tak jak wtedy w Kani Galilejskiej pierwsza zauważyła być może pierwszy problem, który mógł się ujawnić. Pierwsza zareagowała to dzięki temu, że Jezus był w tym środowisku, obecny, sytuacja trudna została zażegnana. Zakończyła się zwycięstwem, sukcesem. Uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I ten fakt uwierzenia, uwierzenia w Jezusa Chrystusa, jest wciąż odnawiany. Wiele razy byłem świadkiem procesu, który dokonywał się w ludziach, którzy weszły na drogę programu Wreszcie Żyć. 12 kroków ku pełni życia. Co ich skłoniło do poszukiwania drogi, którą chcieliby dotrzeć do celu wyznaczonego nam przez Boga i nigdy do końca nie pogrzebanego do celu, jakim jest życie w pełni, zbawienie. Do pójścia tą drogą skłaniają trudności, ból, cierpienie i niejednokrotnie gdy rozmawiam z ludźmi, także podczas terapii i pytam ich o ich osobisty rozwój i o to, kiedy mieli poczucie, że najbardziej się rozwijali. Odpowiadają wtedy, gdy było trudno. Wtedy, gdy cierpiały. I wprawdzie nie chcę tutaj nikomu życzyć cierpienia, bo przecież Jezus przyszedł po to, aby radość w nas była i aby radość nasza była pełna. Ale... Nasza radość wiąże się także z tym faktem, że nie jesteśmy osamotnieni. I to jest główny wątek, główny nurt, główna myśl tego programu, że w odkrywaniu prawdy o sobie i w korygowaniu swojego życia Bóg nie pozostawił nas bez wsparcia, bez opieki. Dzisiaj w kontekście tego święta z wspomożycielki wiernych myślę, że może trochę za mało w programie, który realizujemy jest odwołań do Maryi, do jej obecności. Są piękne teksty biblijne, które pozwalają nam przeżyć tę prawdę, którą sygnalizuje dzisiejsze pierwsze czytanie. Prawdę o przyjacielu. I pierwszym przyjacielem, którego odkrywamy, przyjacielem, na którym nikt się nie zawiódł, jest Bóg, Jezus Chrystus. Jego obecność w naszym życiu. Teksty Pisma Świętego, które nas budziły i leczyły, które wyzwalały nadzieję i dawały siłę do walki. Nieraz wbrew naszym jakimś głębokim przekonaniom, że może już nie ma sensu, że trzeba się poddać. Obecność przyjaciela leczy. Jezus Chrystus jest właśnie naszym przyjacielem. I nam także Ducha Świętego. Jesteśmy w tym pięknym okresie, kiedy jeszcze świeżość powiewu Ducha Świętego i Wieczernika jest w nas i w naszych kościołach. I to przekonanie, że można mówić językiem takim, że wszyscy będą rozumieć. Zastanawiałem się, jakim to językiem przemawiali wtedy apostołowie, że wszyscy ich rozumieli. Tym samym językiem, którym mówi się w programie 12 kroków. A ten język to język miłości. Widziałem kiedyś taką scenę na filmie. Siostra zakonna siedzi przy dziecku, które w sytuacji wojennej jest poparzone. Tak poparzone, że nawet go dotknąć nie może. I dotyka delikatnie swoją ręką jego palców. Tak jak Bóg dotykał Adama w kaplicy sekstyńskiej. I mówi coś do niego. Mówi w języku, którego to dziecko nie rozumie. Ale dziecko patrzy na nią oczami, które mówią, ja Ciebie rozumiem. Ja wiem, co mi mówisz. Mówisz mi słowa miłości. Właśnie w takich sytuacjach, gdzie zwycięża ta strategia miłości, trudności ustępują, są pokonane. Dlatego właśnie trzeba nam wsłuchiwać się w Ducha Świętego. Jedna z sióstr zakonnych, która wędrowała wraz ze mną drogą dwunastu kroków wreszcie żyć w sposób zupełnie nietypowy, ponieważ postanowiła przejść sam. Generalnie w grupach robimy ten program. A ona wzięła ten podręcznik, solidnie go Przepracowała i teksty, które przynosiła mi, zawsze napisane na komputerze, elegancko wydrukowane, tak jak przystało na porządność ostre, były grubsze już później od podręcznika. I ostatnio mówiła mi, że bardzo się ucieszyła z prezentu, jaki dostała w postaci GPS. To wiemy, że takie urządzenie, które lokalizuje punkt, w którym jesteśmy. I mówi, co za fantastyczne urządzenie. Ja tutaj, taka mała kruszynka na tej ziemi, w jednym punkcie, a gdzieś wysoko, sputnik, który mnie widzi. No i jadę. I jadę do celu, który jest ważny, który sobie wyznaczyłam. I gdy jadę, to nagle pojawiają się przeszkody, albo sama pobłądzę. I to urządzenie jest takie genialne, ani razu mi nie powiedział ta osoba, która mnie prowadzi, Głupia, gdzie jedziesz? Zawracaj. Dlaczego mnie nie słuchasz? Tylko jeśli zjechałam z tej drogi, to szukałam nowej trasy i poznawałam dzięki temu nowe okolice i wracałam na pewnym etapie do głównego celu i do głównej drogi. I to jest prawda o naszym wędrowaniu. Bóg pokazuje nam najkrótszą drogę, kiedy mówimy, że tęsknimy za Nim, że chcielibyśmy przeżyć życie w sposób piękny i skuteczny, tak, żeby się zbawić, tak, żeby dla innych zostawić dobry ślad. Ale gdy realizujemy tę naszą drogę, co pewien czas, przychodzą różne trudności, które nam przeszkadzają, które powodują, że zbaczamy z tej drogi. Nieraz dosyć daleko. Jeżeli nie zabłądzimy na manowce, jeżeli nie zapomnimy, że nasze wędrowanie ma cel, to Duch Święty poprowadzi nas niezależnie od tego, w którym punkcie jesteśmy. I to jest bardzo piękne w programie 12 kroków, że przychodzą ludzie, każdy z nich jest w innym punkcie swojego życia. Każdy Gdzieś tam popełnił błędy manewrując. Ale są zgodni co do wielu znaków, które trzeba czytać. Są zgodni co do celu, który trzeba osiągnąć. Wiedzą, że są nieraz daleko i od Boga, i od siebie. Ale decyzja na pójście za głosem Boga i zrealizowanie Właśnie szczęścia, które przekracza tylko takie iluzoryczne, błahe i bardzo niedojrzałe, powiedziałbym, formy szczęścia w postaci rozkoszy, przyjemności, a daje głęboką satysfakcję, właśnie taką, jaką daje ten przyjaciel, o którym dzisiaj czytaliśmy. Taką, jaką odzyskują. Małżonkowie, gdy przepracują swoje trudności i na nowo odkrywają, że ta miłość druga jest lepsza od tej pierwszej. I się dziwią, że wino takie dobre zostało zaserwowane dopiero po przejściu dwunastu kroków. Że wcześniej nie wiedzieli o tym nawet, że życie małżeńskie może aż tak smakować. I to jest sens tych naszych zmagań. To jest sens też obecności dzisiaj przy tym ołtarzu, aby wyrazić Bogu wdzięczność za to, że to dzieło, które zaczęło się skromnie, dzisiaj rozrasta się w potężne drzewo. Że jest wiele form, w których właśnie chrześcijanie odkrywa dla siebie szlak, kierunek, sposób życia. Chcemy zatem dzisiaj podziękować Bogu i za ten program i za tych wszystkich, którzy ten program realizowali i realizują. Podziękować za wszelkie łaski, które stały się udziałem tak wielu ludzi. A równocześnie jesteśmy też otwarci na Bożą łaskę i na Bożą pomoc. I na cielkie wiernych, która myślę, że właśnie będzie nas wspierać w tym dalszym wędrowaniu. W tym odkrywaniu prawdy, że życie człowieka nigdy nie jest tak skomplikowane i tak zagmatwane, i tak poranione, żeby nie mogło być uleczone. Żeby nie można było wyresetować, jak to mówią programiści, i zacząć od nowa. Zupełnie inaczej, ale wciąż na tym fundamencie wierności Bogu, wierności Kościołowi a także w wierności poniekąd swojej tęsknocie za życiem pięknym i owocnym. Chcemy zatem dzisiaj podczas tego spotkania i tej naszej Eucharystii nie tylko dziękować, ale także prosić Boga o to, aby nadal ten nurt chrześcijański w realizacji Programu 12 kroków zyskiwał na znaczenie, na uznaniu, stawał się coraz bardziej czytelny. Był źródłem radości i siły dla wielu osób, które potrzebują tego właśnie odnowienia. Niech Bóg przyjmie nas w, i naszą modlitwę i nie sprawi, żeby nasze życie wydało owoc. Ten, kto zaufał Bogu, kto realizuje Jego naukę, ten wygrywa, chociaż nieraz zewnętrznie może przegrywać. W dniu dzisiejszym nie sposób nie wspomnieć poznańskiej piątki młodych chłopaków w wieku dwadzieścia. 23 lata, którzy w 1942 roku zostali oskarżeni i przeszli przez e, obozy koncentracyjne i więzienia w Poznaniu, w Rąkach, w Berlinie, Cwikał i zostali zamordowani w Dreźnie poprzez zgilotyzowanie, ścięcie gilotyną. Ci ludzie, młodzi, których Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku wraz z gronem y, polskich męczenników wyniósł na ołtarze, są świadkiem tego, że właśnie Maryja wspomożycielka wiernych daje niezwykłą siłę ludziom. Oni oddali swoje życie właśnie w dniu dzisiejszym, dlatego ich wspominam. Jest rocznica, 42 rok, środek wojny. Czasy niezwykle trudne. Niezależnie od tego, jak są trudne czasy, niezależnie od tego, jak trudne jest ludzkie życie, niezależnie od tego, jak bolesne są zranienia, niezależnie od tego, ile trudności yy, napiętrzy się na drogach naszego życia o jednym musimy wiedzieć jest Bóg, który zawsze może pomóc nam zwyciężyć ale On chce aby to było nasze zwycięstwo to jest Jego wielka miłość i przyjaźń dlatego wzywa nas do wędrowania do wysiłku, do trudu do pokonywania siebie do odkrywania prawdy o sobie. I chciałbym uwielbić Go za tę Jego miłość, za tę Jego przyjaźń i za to zwycięstwo, którego byłem i jestem świadkiem w życiu tak wielu ludzi wędrujących drogą naszego programu Wreszcie Żyć 12 kroków ku pełni życia. Dzisiaj grupa kończy, otrzyma dyplomy. Jest to zawsze też okazja do tego, żeby pomyśleć, że dyplom każdy jest nie tylko legitymizacją pewnej pracy, która się dokonała, ale też upoważnieniem do tego, aby być świadkiem. Tak jak tych pięciu chłopców z Poznania było świadkami wiary w Boga. Ich listy spod gilotyny to jest bezceler duchowości. Może warto do tego nieraz zajrzeć. Dziękuję za uwagę i zapraszam, abyśmy przez chwilę pomyśleli o tym wielkim darze w duchu wdzięczności i otwarciu na łaskę.